Dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nadajemy dzisiaj na żywo z ulicy Elektryków z Gdańska, a skoro elektryk, ulica Elektryków i Gdańsk, no to wiadomo, że jesteśmy na festiwalu Oktopus. W bardzo intensywnym czasie udało nam się bardzo szczęśliwym trafem złapać ojców założycieli, organizatorów. Jest ze mną dzisiaj Krystian Kujda, dyrektor artystyczny i Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, bardzo dziękuję za możliwość pogadania z Wami, bo Octopus jest naprawdę bardzo, bardzo fajną imprezą i będę się musiała bardzo mocno ograniczać, bo mam naprawdę bardzo, bardzo dużo pytań, więc nie tracimy czasu. Na początek chciałabym zapytać Was, jak to się w ogóle stało, że z takiej fajnej inicjatywy, jakiej, jaką było VHS-HEL, zdecydowaliście się zbudować z tego coś więcej i no, tak to się stało, że ta ośmiornica w ogóle zaczęła być. E, chyba w taki ciągły niedosyt, który nas charakteryzuje, jakby nie jesteśmy w stanie się najeść tego kina gatunkowego i cały czas szukamy jakichś nowych wyzwań i, i, i lubimy sobie rzucać kłody pod nogi i utrudniać życie, więc e, robimy coraz większe skomplikowane logistycznie imprezy, więc e, zresztą w w VHSH było podobnie, bo ten projekt powstał w 2010 roku, tylko właściwie po to, żeby naszym celem było zorganizowanie dwóch pokazów, więc no a teraz siedzimy sobie tutaj na siódmej edycji Oktopusa, tak, tak, to, tak to chyba działa. Ja, ja bym jeszcze też może dodał, że... Pokazywanie ludziom filmów jest dość uzależniające e, i to, to jest ba, ba, ba, bardzo mi miłe uczucie, jak się wchodzi na salę em, filmu, który się uwielbia i widzowie reagują podobnie jak my, śmieją się w, w, w odpowiednich momentach, wstrzymują oddech w, w odpowiednich mo, momentach i, i to uczucie, kiedy właśnie możemy coś pokazać widzom, jakby zapowiedzieć to, pokazać i obserwować ich reakcje i jeśli ta reakcja się na przykład zgadza z tym, co my, co my wobec filmu odczuwamy, to to jest bardzo uzależniające uczucie. Czyli mogę wyjść z taką tezą, postawić to, taką tezę, że jest to event bardzo skrojony pod was, czyli jakieś tam filmowe fascynacje przenosicie też do repertuaru? To jest taki, to jest taki event od fanów dla fanów? Y Wydaje mi się, że tak. To znaczy my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mamy swoje gusta i one nie są zbieżne z gustami wszystkich widzów. Natomiast bardzo dużo tego, co jest w programie, to jest to, co po prostu nam się marzyło, żeby innym pokazać. I to, co chcielibyśmy po pokazać innym, innym widzom, i są to fi filmy, które albo oglądaliśmy w dzieciństwie, albo na studiach, albo odkryliśmy później i uznaliśmy, że wow, to jest coś innego, to jest coś ciekawego. No, mogę się tylko zgodzić. To znaczy rzeczywiście w, to nie jest tak, że staramy się cały program zrobić pod siebie, bo myślimy o różnych grupach, chociażby wiekowych, prawda, tylko śmierniczki. E, więc e, nie jesteśmy zamknięci też na różne pomysły z zewnątrz. E, z, e, też celujemy w różne międzyfestiwalowe współprace, więc e, takich bodźców jest sporo zewnętrznych, natomiast e, rzeczywiście co nas napędza to jest to, że, że chcemy się podzielić tym, co nas fascynuje, co jest chyba dosyć naturalne, tak mi się wydaje. Tak, dzielicie się tym, co was fascynuje i zaczęliście 7 lat temu od tej pierwszej edycji Oktopusa, która była, porównując z tą obecną, chyba konkretnie mniejsza. Powiedzcie mi, jak pamiętacie tę swoją pierwszą przygodę, te początki festiwalu? Eee... Ja chyba mam same miłe wspomnienia tak naprawdę. W, rzeczywiście w, teraz te, jak patrzymy wstecz, to tamta edycja rzeczywiście była trzykrotnie mniejsza od tej edycji, natomiast wówczas nam się wydawała gigantyczna e, i wszystko nas przerażało, no bo stawialiśmy jakby pierwsze kroki jakby na swoim. E, wciąż uczyliśmy się stoczni tego miejsca, które stało się naszą salą kinową, e, no ale napędzała nas adrenalina i w, e, ja to bardzo miło wspominam. Ja przyznam szczerze, że ja też to wspominam absolutnie fantastycznie, natomiast że rzeczywiście było tak, że w tym roku przygotowując się do tej edycji odpaliliśmy sobie program pierwszej edycji jak, Tak jakby przy, przypatrując się, jak się okazało, że pierwszego dnia mieliśmy cztery seanse na przykład, a w tym roku trzy seanse to mamy, ale równolegle. No to, no, no, no to trochę było takie aha, a wtedy nam, nam się wydawało, że to jest dużo, więc tak jak Krystian mam, że jakby wydawało nam się, że to jest dużo, a teraz to jest 3-4 razy większe wszystko i, i no, no jest to dość ciekawe spojrzenie, w sensie spojrzeć na coś, na swoje wspomnienia związane z danym wydarzeniem, które były zupełnie inne, bo w mojej głowie tam było bardzo dużo wy wydarzeń, teraz na to patrzę i myślę, że gdybyśmy mieli cztery sesje dziennie, to mo moglibyśmy w zasadzie połowę dnia odpoczywać. W tym roku to mam wrażenie, że w ogóle rozwaliliście system, no bo przeskok od 40 wydarzeń w pierwszej edycji do 130 obecnie, no to jest w ogóle jakiś mega kosmos. Ja muszę wam powiedzieć, że trochę was nie lubię, z tego względu, że zmusiliście mnie i wydaje mi się, że wszystkich odbiorców festiwalu do dokonywania w tym roku naprawdę cholernie trudnych wyborów. Festiwal się rozrasta, to wszystko rośnie w siłę i yy, jest w ogóle fantastycznym doświadczeniem, ale też yy, zastanawiam się, czy to nie jest jakiś taki punkt już... Co dalej w ogóle z Octopusem? Bo wydaje mi się, że osiągnęliście mega wysoki pułap. I czy nie jesteście trochę przerażeni tym, w jakim kierunku to może pójść dalej? Eee. Jesteśmy przerażeni. Eee, to... <laughs> Myślę, że tak. I rzeczywiście w, w tym roku trochę doszliśmy do jakiegoś takiego okresu naszych chyba... W zdolności przerobowych, że tak się wyrażę i mamy świadomość, że jakby musimy troszeczkę e, e, w tym momencie się przegrupować, zastanowić się jak podejść do następnej edycji, żeby się no, po prostu nie wykończyć, mówiąc kolokwialnie, bo, bo ta edycja nam dała bardzo w kość, więc myślę, że tak jak właśnie wspominałem chyba wcześniej, jakby mamy tę tendencję z Grzegorzem, że chcemy coraz więcej i więcej, chcemy się cały czas rozwijać, patrzymy cały czas w różne kierunki i sami sobie utrudniamy życie i cała energia i większość budżetu festiwalu zawsze szła w program i różne nasze pomysły, natomiast teraz no, po tej edycji wiemy, że musimy, żeby przetrwać w ogóle i żeby nie stracić zdrowia, to musimy się zastanowić, musimy troszeczkę jakby zająć się sam sami sobą, I, i więc duże wyzwanie przed nami. Mam nadzieję, że podołamy. I nie mam nic do dodania, to jest, to jest zgadzam się po prostu. No właśnie, a propos tego zajmowania się trochę sobą, to na festiwalowej mapie pojawiło się zupełnie nowe miejsce, kino Spektrum, które też wzięliście pod opiekę pod kątem repertuarowym. Czy to jest właśnie ta taka bezpieczna przestrzeń do realizowania się poza oktopusem? Co wam daje w ogóle to miejsce, jak chcielibyście, żeby ono wyglądało w przyszłości? To jest bardzo dobre pytanie, to jest jakby, to wygląda też troszkę tak, że każdemu kinomanowi marzy się, żeby mieć kino. I w momencie, jak ta oferta, czy ta możliwość się pojawiła, to tak naprawdę to nie było pytanie, czy chcemy to zrobić, bo gdybyśmy powiedzieli, że nie chcemy, to byśmy sobie to wyrzucali do końca życia. To, to rzeczywiście jest z jednej strony możliwość posiadania pewnego własnego miejsca, które będzie funkcjonowało w trakcie oktopusa, ale to jest też oczywiście wyzwanie, bo w trakcie oktopusa my musimy Ściągnąć publiczność na 6 dni w roku. No, w kinie spektrum musimy ściągnąć na jakieś 360 dni w roku, odliczając tam parę dni świąt. I to jest też wyzwanie dla nas nowe, bo żaden z nas nigdy tego kina nie prowadził. Natomiast ba bardzo byśmy chcieli, żeby to kino też... Bo... O ile festiwal jest stricte gatunkowy, o, o tyle kino może mieć bardzo różne wydarzenia. Natomiast bardzo byśmy te, też chcieli, żeby, żeby właśnie to było, to było kino, które, które pozwoli nam rozwijać pewne projekty oktopusowe i welwetowe wewnątrz, ale też pozwoli znaleźć publiczność, z, czy, czy, czy to Młodszych kategorii wiekowych czy, czy starszych niż ta oktopusowa. Ehm, I marzy nam się, żeby, żeby to, to było kiedyś kino podobne troszkę do tego jak P P Prince Charles Cinema w, lo w, lo w Londynie, ehm, czyli miejsce, które będzie dla wielu widzów ku ku kultowe, ale oczywiście no, tutaj prze przed nami ekstremalnie długa droga. Pytanie o to, jak wygląda proces planowania takiego festiwalu. To, to jest jedno z takich pytań, które bardzo chciałam zadać, więc no, nie mogę się powstrzymać. Jak się kończy jedna edycja, bo dzisiaj jest ostatni dzień, to co dalej? Ostatni seans i co dalej? Już od razu zabieracie się za kolejną? Czy może, czy może odpoczywać jakiś urlop? Ja mam sześć dni urlopu po, po tym festiwalu, <grylls> więc wuu, good for me. A ale w, e, to jest cały proces, który jest jakby rozpisany, e, znaczy podyktowane są pewne elementy tego procesu przez kalendarz, e, e, pewnych konkursów grantowych. E, e, to wygląda w ten sposób, że w sierpniu kończymy festiwal, a już wczesną jesienią zaczynamy pracować nad kolejną edycją październiku, listopadzie, w grudniu składamy różne wnioski, oferty do ministerstwa, do Urzędu Marszałkowskiego, do miasta, do pisf -u. Szukamy sponsorów, którzy też zamykają swoje budżety najpóźniej w listopadzie, więc, więc już na jesieni musimy mieć jakiś, jakiś core programu na następny rok. A nad tym programem pracujemy w zasadzie w, przez cały rok na takiej zasadzie, że te pomysły pojawiają się znikąd nagle w środku nocy w jakichś przedziwnych sytuacjach, więc trzeba je zanotować, zastanowić się, czy to jest dobre, jakoś to przetrawić, więc, więc w tym sensie jest to praca całoroczna, ale oczywiście są najbardziej takie intensywne momenty, jak pracujemy nad tymi ofertami i później jak na wiosnę już musimy po prostu to wszystko przekuć w rzeczywiste wydarzenie i, i na pewno nie zawsze wszystko się udaje. To początkowe jakby początkowa wizja do danej edycji i zawsze jest odmiana od tego, co mamy na końcu. Nie mówię nawet w sensie, że jest gorzej, bo czasami nawet jest lepiej. Po prostu nie wszystko da się przewidzieć i dużo rzeczy się rozwija spontanicznie. Czy spontanicznie rozwijają się również pomysły na pokazy specjalne? Bo ja jestem ogromną fanką tego, co robicie tutaj na tym festiwalu z pokazami specjalnymi. Po raz kolejny w tym roku udowodniliście mi, że mogę obejrzeć film, który widziałam 50 razy w zupełnie innych okolicznościach i zakochać się, zakochać się w nim na nowo. Skąd te pomysły? I jeszcze drugie pytanie powiązane z tym, dlaczego miejska tkanka jest w waszym rozumieniu taką ist takim istotnym elementem odbierania kina we właściwy sposób? To jest może, w sensie wydaje mi się, że tutaj odpowiadając na pierwsze pytanie, w sensie o to, o pomysły, to one bardzo często wychodzą z miejsca, w sensie, że najpierw jest miejsce, a dopiero później jest tytuł. W sensie, że jeśli okazuje się, że dane miejsce jest dla nas możliwe do, do, do współpracy i do zorganizowania, to wtedy szukamy tytułu, który by tam idealnie pasował. Oczywiście czasami jest tak, że dany film pasowałby tylko w jednym konkretnym miejscu, tak jak egzorcysta ma sens tylko w kościele. I po prostu tu, tutaj był proces szukania kościoła, który się zgodzi, co no, nie było łatwe. Ehm, ja byłem troszkę zawiedziony. Za nie, nie, nie ukrywam, że liczyłem na pikieciarzy z, z różańcami, no ale no, no trudno, nie można mieć wszystkiego. E, a drugie pytanie było a propos... A propos tkanki miasta. Tak, to znaczy, to, to, to, to, to jest też kwestia chyba tego, że my bardzo mocno staramy się podkreślić tą wyjątkowość wspólnego filmowego doświadczenia, wspólnego seansu, że to jest coś, czego absolutnie się nie da podrobić w domu i mamy wrażenie, że tego typu pokazy, które właśnie gdzieś w tej, w tej tkance miejskiej się odbywają i gdzieś są związany z konkretnym miejscem, które właśnie łączy się z, z, ze sztafarzem, z gatunkiem filmu, tę atmosferę podbija i chodzi o to, żeby widz, który nie wiem, za 5 lat włączy sobie szybkich wściekłych na, na Netflixie pomyśli, nie, no to nie to samo, co na Octopusie. To jeszcze może dodam tego wątku, to że jak zaczynaliśmy to tkanka miejska i Stocznia no, musiały być naszymi salami kinowymi, bo, bo też wówczas jeszcze mieliśmy taką koncepcję, że nie, nie będziemy wchodzić do multiplexu, że, że po prostu, w, a nie było tych kin studyjnych zbyt dużo, więc... więc Byliśmy troszeczkę skazani na to, co też mnie jakoś też bardzo cieszyło, bo, bo od początku też z nami jest producentka Asia Beltroska, która specjalizuje się wchodzeniem w tkankę miejską, ona też żeby robi na przykład festiwal narracje, gdzie, gdzie wszystkie instalacje artystyczne są jakby z tą tkanką zżyte, więc pomyślałem, że to będzie bardzo fajne, ciekawe połączenie i, i to rzeczywiście zagrało i nadal mamy frajdy z wyszukiwania kolejnych miejsc i, i organizowania tam właśnie sal kinowych, jak ja to mówię. No, ten rok jest też wyjątkowy jeszcze z jednego powodu, mianowicie po raz pierwszy robicie taką Konkretną galę zamknięcia festiwalu. Czy będzie to tak bardzo eklektyczne wydarzenie, czy zrobicie to po prostu bezczelnie i specyficznie, tak jak to wy macie w zwyczaju? Ja bym jeszcze, ja, ja bym jakby dosłownie prawie nie chwalił dnia przed końcem Gali, bo jeszcze się, jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Bo też problem polega na tym, że. Tutaj nie ukrywam, że mamy pewien, pewną zagwozdkę, dlatego że. Jakby im ten festiwal staje się poważniejszy, tym bardziej on wymaga filmu otwarcia, tym bardziej on wymaga gali zamknięcia, a z drugiej strony to jest coś, w sensie, co kojarzy się z, z, z, z, z, z, z takim odbiorem bardzo elitarystycznym, z którym my walczymy, w związku z czym próbujemy to dzisiaj zrobić po swojemu, nie wiem czy będziesz na gali zamknięcia, to tak. będziemy bardzo ciekawi opinii e, czy się udało, bo próbujemy zrobić bardzo po swojemu i bardzo... No właśnie tak wywrotowo i inaczej niż widzowie mogliby się spodziewać i inaczej niż... Myślę, że goście laureaci atramentowej macki też nigdy nie zapomną tego, jak te macki otrzymają. <grymne> <grymne> <grymne> Okej, okay, brzmi to naprawdę niesamowicie, po takiej rekomendacji to nic tylko wybierać wybierać się na to wydarzenie chciałabym zapytać też jeszcze o to jak dużą przyjemność sprawa, sprawia wam wyszukiwanie filmów do konkursu głównego bo y, muszę przyznać, że jest to też y, jeden z takich fajniejszych punktów, który się pojawił y, ja na Octopusie tutaj jestem po raz drugi i przyznam się wam, że wszystkie te repertuarowe decyzje pod kątem filmów z konkursu głównego to są strzały w dziesiątkę I ja potem Wyszukuję tych filmów, które z jakiegoś powodu mnie ominęły i jest tym pewnego rodzaju trudność też, więc wytłumaczcie się proszę z takich decyzji. To... Na pewno jest to przyjemność wyszukiwać takie tytuły, ale też jest to krwawica czasami i, i, i nie wszystko udaje się dowieść na ten festiwal. Jakby rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że, że, że mamy jakiś film na horyzoncie, zabiegamy o niego tygodniami, miesiącami, a później nie jest dane nam go pokazać. Także to też są takie przykre aspekty. Natomiast o, o, o frajdzie chyba lepiej Grzegorz opowie, bo to jest jego specjalność. I to ja może bym dodał, że jakby. Się szeroka, tak, to proszę o pytanie. <grymne> znaczy jest niesamowita przyjemność w momencie, jak uda się dopiąć film, o który, o który wa walczyliśmy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że za każdym filmem, który my pokazujemy w konkursie, stoją dwa, trzy, cztery odrzucone, ze względów takich, że nam nie pasują a, a albo są jakościowo niedopracowane. I dwa, trzy takie, gdzie chcielibyśmy je pokazać, ale agent sprzedaży się nie zgodził, producent się nie zgodził, koliduje z premierą w innym kraju, jest w trakcie rozmów dystrybucyjnych, więc nie chce go pokazywać na festiwalu, ktoś inny zabukował, jakby tych, tych opcji jest wiele. Więc to, to jest rzeczywiście frustrujące, że często jest tak, że oglądamy jakiś film, który jest piękny, cudowny, wspaniały, chcemy go pokazać, a potem się okazuje, że on już nie wiem, że on ma na przykład miesiąc później premierę w Wenecji, w związku z czym nie dadzą go nam, bo w, bo w Wenecji musi być premiera światowa. I to rzeczywiście jest, jest frustrujące, natomiast największą radochę sprawia na, sprawiają na pewno dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, jak już się uda dopiąć film, który jest taką perłą. I Generalnie ja jestem człowiekiem, który uwielbia szukać, Perełek, w czymkolwiek, czy to w wypożyczalniach, czy kiedyś, nie wiem, na portalach ogłoszeniowych ze starymi samochodami, czy właśnie w przypadku filmów, ja uwielbiam wygrzebywać takie rzeczy, które wydają mi się ciekawe, jakościowe, dobre, fantastyczne. Um, i jak uda się dopiąć taki film, w, w, w, w zeszłym roku tak miałem z dwoma filmami, jednym z nich były Czerwone Pokoje, które do dzisiaj uważam za arcydzieło praktycznie, drugim były Setki Bobrów, które były fantastycznym strzałem i jakby zupełnie niespodziewanym. W tym roku mam po, podobne uczucia do Exhumy z Permagedonu i Kąpieli Diabła. Mimo, że to są filmy z bardzo różnych ka kategorii, a drug, drug, drugi element przyjemności to jest to, jak patrzy się na, na ten program i widzi się, jak on jest różnorodny, bo nam też bardzo zależy na tym, że żeby to nie był na przykład tylko i wyłącznie horror, e, że wszystkie filmy są horrorami, tylko że, żeby to było od animacji, przez horror, po kino akcji, kino science fiction e, i różne dziwaczne eksperymenty z formą i gatunkiem. E, I nie ukrywam, że ta różnorodność też mi sprawia przyjemność, co znaczy to, że jednego dnia widz może w ramach tego samego konkursu pój pójść na Anzu, czyli jakby anime dla nastolatków. Y I tego samego dnia pójść na y dajmy na to Kill, czyli najbrutalniejszy film w, hi hi hi w historii indyjskiej kinematografii, gdzie główny bohater w zasadzie organizuje nocny pociąg z mięsem. Dosłownie, ale podejmujecie też bardzo odważne decyzje programowe, bo z jednej strony w tym roku ruszyliście z taką sekcją horror, zrób to sam. Bardzo mi się podobają filmy w ogóle, które wybraliście i mam nadzieję, że to będzie taki cykl, który zostanie na Oktopusie dłużej. Wcześniej, jako jedni z nielicznych, nauczyliście polskich odbiorców oglądania Włoszczyzny i to włoskie, to włoskie kino jest też jednym takim najbardziej wyrazistym, składowym elementem Oktopusa i podoba mi się to to, że pokazujecie, że nawet takie filmy, które są do, dla zamkniętego grona odbiorców można wyprzedawać, można wypełniać salę i jest jakieś takie zapotrzebowanie na takie konkretnie dzieła. Jak było z tą włoszczyzną? To właściwie jeśli chodzi o Włoszczyznę to, to, to jest nasz konik, w sensie tutaj się z Grzegorzem świetnie dogadujemy, bo, bo obaj e, fascynujemy się tym kinem i też e, obaj trochę na nim wyrośliśmy. E, ja troszkę wcześniej, ale właśnie dzięki silnej reprezentacji Włoszczyzny w polskich wypożyczalniach e, na studiach zacząłem szukać jeszcze troszeczkę głębiej i miałem taki naprawdę okres bardzo dużej fascynacji tym kinem, że, że, że codziennie do tego wracałem. Mamy to szczęście też, że współpracujemy z Dianą Dąbrowską, która jest specjalistką od włoskiego kina, więc ona sprawiła, że to co nam się marzyło, czyli poznanie Daria Argenta, czy Sergio Martina, czy, czy, czy właśnie Lamberto Bawy, to, to, to, to udało się do tego e, doprowadzić. Więc e, tutaj jest pełna zgoda między Mną no, i Grzegorzem, przepraszam, e, kochamy włoszczyznę i cieszymy się, że możemy się dzielić tą miłością. Ja bym też do, dodał jeszcze a propos, tego, a propos tego wątku publicznościowego, że, że rzeczywiście na, na początku było troszkę o, obawy, że jak, nie wiem, gościem był Sergio Martino i pokazywaliśmy film typu Mannaya Człowiek zwany Ostrzem. Film, który jest jakby, no naprawdę taką czwartą ligą spaghetti westernu, mimo że jest świetny, nie? To je, je, jakby w zbiorowej świadomości on nie funkcjonuje. Mamy w pierwszej lidze Sergio Leonego, potem Corbuciego, potem ewentualnie... Te, ten Hilibat Spencer, a potem dopiero gdzieś, gdzieś jest Maya. Ma, Ma, naja, nagle jest pełna sala na tym pokazie. I zorientowaliśmy się, że być może ten festiwal rzeczywiście działa trochę tak, że widzowie nam zaczynają ufać, co jest bardzo miłym uczuciem, w sensie, że w, w, widzowie, że rzeczywiście patrzą na, na ten program i myślą, co oni tam wy, wymyślili w tym roku, okej, okay, pójdę na to, sprawdzę, co to jest. I, i, i że właśnie fi, filmy, które gdyby je puścić w kinie, w, w, w sensie gdyby je, je puścić w kinie bez gościa, bez wy, wy, wy, wy wydarzenia, to byłby je, jeden widz albo i nawet nie, ehm, nagle mają pe, pełną salę i to, to jest coś, co nam sprawia niesamowitą przyjemność i też daje dużo Większą wolność, bo jak programujemy ten festiwal, to już nie, nie musimy za każdym razem myśleć, czy na pewno widzowie na to przyjdą, bo wiemy, że jakąś minimalną liczbę biletów sprzedamy, która pozwoli, żeby ten pokaz był, był miał jakby sens, a możemy się tylko miło zaskoczyć. No to dobrze. Na finał zostawiłam jeszcze jedno pytanie, które właściwie można też rozdzielić na dwie części. Po pierwsze, co dalej z Velvet Spoon? Jak będą wyglądały kolejne premiery? I jeśli widzowie, którzy nie mieli niestety okazji być na oktopusie, chcieliby jakiś film z waszych wyborów repertuarowych obejrzeć, to czego powinni szukać? Jaki tytuł? Wasz taki wyjątkowo ulubiony? Jeśli chodzi o, o plany repertuarowe w... We Velvet Punto zamierzamy dystrybuować e, filmy dalej i mogę powiedzieć, że z tego konkursu tegorocznego e, na pewno do kin wejdzie K Kąpiel Diabła, e, na pewno wejdzie Anzu Duch, Kuchenna Rewolucja i Diabelski Młyn. E, a może coś więcej? Jest jeszcze, jest jeszcze ja jedna opcja. Jakby mamy dość napięty gra grafik właśnie na, na jesień, bo w poza tymi wymienionymi wprowadzamy też Old Boja, e, jako e, w, na dwudziestolecie premiery kopia w 4K. E, Fanny e, Games też, e, funny games okay. też w, w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. E, wie, wie, więc to, to na pewno. Wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o, o to, co widzą, bym najbardziej polecał to poza kąpielą Di Diabła, którą uważam za, za, za naprawdę prawie, że dzieło, to koniecznie ex huma i jeśli ktoś ma dość specyficzne poczucie humoru i nie boi się pewnej dozy prostactwa, to z zdecydowanie. Mamy, mamy jeszcze, jeszcze, dodam na horyzoncie jeszcze jeden projekt, który, który będzie polegał na połączeniu naszych dwóch projektów, czyli VHSL i Velvet Spoon, ale to jeszcze chyba troszkę za wcześnie, żeby o tym mówić, ale knujemy, działamy, pracujemy. To panowie, mogę Wam życzyć tylko tego, żeby żeby ten festiwal ruszył w siłę jeszcze bardziej i żeby te filmowe macki się rzeczywiście rozprzestrzeniały jak najdalej, jak najdalej i żeby było więcej miejsc na seansie ukrytym. <grystanie> Postaramy się. Postaramy się, nie ukrywamy, że tutaj na przykład w tym roku to była troszkę kwestia wyporności autobusu, to znaczy i tak mieliśmy dwa, a, a, a, a widzowie się ledwo zmieścili, więc przepraszamy. Dobrze, czyli co? Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia za rok. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na Octopusa w przyszłym roku. Cześć. It's over.